Rozmowa ta była jedną z najtrudniejszych, jaką miałem z litewskim wodzem naczelnym. Dlaczegośmy Czechosłowacji nie pomogli, a przynajmniej nie wzięli udziału w rozbiorze jej ziem? Nie rozumiem absolutnie beka. Czyż nie widzi on, że Polski nie stać na posiadanie dwóch frontów? Więc chyba idziemy z Niemcami, a w takim razie, co oznacza instrukcja, z marca bieżącego roku. Poza tym w rozmowie ze mną generał Rasztikis wyraził się o Rosji o jej armii jako o słabiźnie niezdolnej do dużych operacji. Z tej rozmowy trwającej ponad godzinę wyciągnąłem następujące wnioski. Generał Rasztikis... Chciałby do nas dołączyć, ale od razu z rezerwą w zanadrzu, bo może być inna, dogodniejsza okazja. Miałem wrażenie, że podobnie jak wielu wyższych wojskowych polskich, wciąż jeszcze spogląda on na nową Rosję oczyma wydarzeń z lat 1917-1920 i nadal sądzi, że Rosja jest słaba militarnie. 28 listopada urządziliśmy pierwsze większe przyjęcie w naszym domu dla generała Rasztikisa i generalicji litewskiej. Zgodnie z miejscowym zwyczajem uzgodniłem listę gości z pułkownikiem Dulksnysem. Na obiedzie tym byli obecni naczelny wódz Wojska Litewskiego, generał Stasys Rasztikis, szef sztabu, generał Czernius, szef służby zdrowia, generał Nagiewiczius, szef oddziału drugiego sztabu, pułkownik Dulksnys, wszyscy z małżonkami, oraz minister spraw wojskowych Litwy, generał Reklaitis i dowódca II Dywizji Piechoty, komendant garnizonu kowińskiego, generał Adamkiewiczius. Spośród nie-litwinów zaprosiłem tylko pułkownika Deglawsa, atasza wojskowego Łotwy z małżonką, pragnąc w ten sposób podkreślić moją wdzięczność dla niego za cenną pomoc, którą mi okazał w nawiązaniu stosunków w Kownie. Naturalnie byli również państwo Harwatowie. W czasie obiadu wymieniłem z generałem Rasztykisem toasty na cześć naszych armii mówiłem po francusku, uznawanym wówczas za język dyplomatyczny, wznosząc toast na cześć wojska litewskiego i generałostwa Rasztykis. Generał odpowiedział po rosyjsku. W swojej mowie użył zwrotu, wolę z z Litwa i Polska muszą iść razem. Można było rozmaicie te słowa interpretować. Mogło to być wyrazem stwierdzenia, że ogólna sytuacja polityczna w Europie i położenie geograficzne zmuszają Litwę, czy chce, czy nie chce, do wspólnej polityki z Polską. Ale można to przyjąć także jako dyskretne zaznaczenie, że zastosowany był przez Polskę przymus ultimatum względem Litwy. W rozmowach po obiedzie, gdy trochę rozwiązały się języki, generał Nagewicius Zapytał mnie zupełnie obcesowo, no cóż, dopomożecie nam w obronie Kłajpedy? Cóż, mogłem mu odpowiedzieć, doprawdy czułem się bezsilny, bo czyż Polska może dopomóc Litwie sama w jej obronie przeciw Niemcom? Poza tym generał Rasztykis opowiadał znowuż o swoich przejściach w niewoli rosyjskiej. Wywnioskowałem z tego, że nie należy do zwolenników Nowej Rosji. Z nim i z generałem Czerniusem rozmawialiśmy dużo na tematy wojskowe, m.in. o metodach szkolenia oficerów sztabu generalnego. Generał Rasztikis przy tej okazji zaproponował mi udział w podróży litewskiego kursu dla oficerów z sztabu generalnego w lecie przyszłego roku. O przyjęciu u nas rozpisała się szeroko prasa polska, m.in. kurier warszawski. Jako o wydarzeniu politycznym między Litwą a Polską, podkreślając wymianę teastów między generałem rasztykisem i Mną, zainteresowała się tym również i prasa niemiecka w Królewcu, który jest niemiecką centralą obserwacyjną na wszystkie państwa bałtyckie. Zredagowałem duży raport o położeniu wewnętrznym Litwy. Według mojej oceny nie jest ono pomyślne. Wkrótce potem nastąpiło sejmowe oświadczenie premiera Litwy, księdza Mironasa, w którym zapisuje on na swoją korzyść porozumienie z Polską, przedstawiając to jako duży atut swego rządu. Dziś rano zaskoczyła nas wszystkich wiadomość o dymisji Lozoreitisa, ministra spraw zagranicznych. Poprzednia zmiana posła litewskiego w Berlinie w związku z tym posunięciem nasuwa przepuszczenie, że dzieje się to pod wpływem, a może i pod naciskiem Niemców. Jest to tym bardziej ciekawe, że podobno zamiast pana... Szaulysa miał iść do Berlina ktoś inny, na kogo Niemcy nie zgodziły się. Są pogłoski, że posłem litewskim w Berlinie zostanie obecny poseł w Polsce, Szkirpa, a pan Szaulys przyjedzie do Warszawy. Byłoby to jeszcze jedno ustępstwo Litwy względem Niemiec. Jeżeli to ustępstwo jest w związku z Kłajpedą, to można się z tym pogodzić, ale jeżeli jest to marsz, pod niemiecką piszczałką to sprawa przedstawia się dużo gorzej, ponieważ są liczne oznaki, że Litwa nie chce ryzykować swego losu razem z Polską, to ta ostatnia hipoteza byłaby zupełnie prawdopodobna. W tym czasie, 28 listopada bieżącego roku, wznowione zostały rokowania handlowe polsko-litewskie i przyjechał ponownie w tym celu do Kowna radca MZ u pan Jan Wszelaki. Widoki tych rokowań są nikłe. Niestety nie mamy dość siły i pieniędzy, aby wpakować się do Kłajpedy i Litwy i wysadzić Niemców z ich siodła. Generał Berbecki, nie bez kozery, opowiadał mi często o swojej pogawędce ze starym Poleszukiem pod Pińskiem. Zapytany, jak mu się wiedzie w Nowej Polsce, stary Poleszuk pomyślał chwilę i odpowiedział. — Od, panoczku, niczego sobie, tylko siły u was nie ma. Jak byli carskie czasy... To generał Żilińskoi milion rubli tu w błocie poleskim położył, znaczy się tyle się zrobił. No nic nie wyszło tak od razu, ale jak drugi milion rubli generał Żilińskoi utopił w błocie, tak my, Poleszucy, siano z muchu mieli. A u Was siły tej nie ma. 7 grudnia. Rząd litewski uległ ostatnio poważnej rekonstrukcji. Nowy rząd jest nadal pod kierownictwem księdza Mironasa i składa się z następujących członków. Sprawy wewnętrzne. Pułkownik Leonas, Skarb, Indry Shunas, Oświata, Tonkunas, sprawy zagraniczne Urprzys, dotychczasowy minister MSZ. Brał on duży udział w całym przebiegu normalizacji stosunków z Polską. Sprawy wojskowe generał... Musteikis, dotychczasowy długoletni komendant szkoły podchorążych w Kownie, były oficer armii rosyjskiej, Sprawiedliwość, Gudawicius, komunikacja, inżynier Hermanas, rolnictwo Skajzgiris. Ponadto w skład rządu litewskiego ma wejść minister Balutis, obecny poseł litewski w Londynie, jako wiceminister spraw zagranicznych i faktyczny kierownik polityki zagranicznej Litwy. Środka dyplomatyczna przypisuje tym zmianom w rządzie znaczenie polityczne, a mianowicie zmianę orientacji. Widzą tu już pana Woldemarasa obejmującego rządy na Litwie, a w ślad za nim niemieckie łapy. Jest w tym sporo przesady. Prawda, na Litwie panuje dezorientacja i trochę paniki przed Niemcami, a właściwie bierność i bezołowie. Mówiłem dzisiaj dużo z pułkownikiem Dulsknysem na temat ogólnej sytuacji. Przeczy on stanowczo, aby nowy rząd miał jakiś specjalny posmak polityczny, a szczególnie by miały być wpływy lub naciski niemieckie. Co do profesora Woldemarasa wyraził się, że Woldemaras należy już do historii. Wyśmiał go przy tym porządnie, lecz zarazem przyznał, iż ma on sporo zwolenników. Prasa litewska pisała o nowym rządzie, że będzie bez żadnych zmian utrzymywał obecną linię w polityce Litwy, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej. Prasa polska przyjęła rekonstrukcję rządu litewskiego jako objaw zmiany kursu polityki zagranicznej Litwy i chęci pójścia na zbliżenie z Polską. Jest to wniosek bardzo ryzykowny, ale może też i słuszny Litwini, bowiem umieją od dawna lawirować. Już minowicze słynęli z umiejętności posługiwania się sztuką dyplomatyczną. Litewska opinia publiczna jest wciąż jeszcze bardzo podzielona w sprawie stosunku do Polski i wątpię, aby głos jej większości wypadł za Polską. Są na Litwie liczni zwolennicy kierunku politycznego profesora Woldemarasa i trwałego oparcia się Litwy o Rzeszę. Jednocześnie istnieje także grupa znaczna, orientująca się na Rosję i poszukująca tam oparcia. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że liczba entuzjastów porozumienia z Polską, a zwłaszcza związania się z Polską w sposób trwalszy, jest najmniejsza i najsłabsza w porównaniu do dwóch poprzednich grup, a szczególnie grupy proniemieckiej. Słusznie to oceniała Warszawa, gdy otrzymywałem pierwsze instrukcje dotyczące mego zadania na Litwie. Litwini patrzą zwykle na swoje stosunki z Polską poprzez pryzmat naszych stosunków z Niemcami i Rosją. Rząd litewski... Obecnie usiłuje utrzymywać w swojej polityce zagranicznej kurs jak najbardziej neutralny, tak aby nikomu się nie narazić, a jednocześnie poprawić w miarę możliwości stosunki z Polską. Dążenie to jest obecnie zupełnie jasno wyrażone, ale bynajmniej nie świadczy to, że Litwa już zdecydowała się na związanie swoich losów z losami Polski, jakby tego chciała Warszawa. Ostrzeżenie w tym duchu pod wpływem przeczytanych artykułów w prasie litewskiej i polskiej wysłałem do sztabu głównego. Mam wrażenie, że Wojsko Litewskie jeszcze nie otrzymało od swego rządu dyrektywy, aby pójść na zbliżenie z Wojskiem Polskim. Stać się to może dopiero jako skutek decyzji litewskiej co do polityki względem Polski, lecz w żadnym wypadku nie wcześniej. Litwa nie chce narażać się Niemcom ani Rosji. Znamienne są słowa korespondenta litewskiego Völkischer Beobachter. Cała Litwa musi wejść w Unię Gospodarczą z Reichem. To są dość dalekie jeszcze plany, ale jeśli będą realizowane, nasza pozycja na Litwie będzie beznadziejna. Jeśli Niemcy wlezą tutaj gospodarczo, to nie wypchniemy ich. Będą gnietli również i nas z dużo szerszej podstawy. Moim zdaniem niemiecko-polskie interesy krzyżują się na Litwie bardzo poważnie. Plany Sojuszu Polski z państwami bałtyckimi 11 grudnia Pułkownik Deglavs Łotewski atasze wojskowy, zapewne z polecenia swojego sztabu generalnego, poruszył w niedawnej rozmowie ze mną potrzebę natychmiastowego zapoczątkowania współpracy wojskowej wszystkich państw bałtyckich z Polską w celu opracowania wspólnego planu działania na wypadek wojny z Rzeszą. Chodziło mianowicie o nawiązanie rozmów między sztabami państw bałtyckich – Estonii, Łotwy i Litwy, a sztabem polskim. Podkreślił on mocno, że wojna z Niemcami grozi Europie nieuchronnie i to w najbliższym czasie. Było to już po słynnym Monachium 1938, po zagarnięciu Sudetów przez Niemcy i po odebraniu Zaolzia przez Polskę. Kreśląc swój plan współpracy państw bałtyckich z Polską, pułkownik Deglaws miał na myśli związek obronny na wypadek wojny zarówno z Niemcami, jak i Rosją, ale uważał, że niebezpieczeństwo ze strony Niemiec jest bliższe w czasie i bardziej aktualne. Plan jego, poparty licznymi objaśnieniami na mapie, polegał na tym, że w wypadku wojny z Niemcami siły zbrojne państw bałtyckich oceniane na 15-20 dywizji piechoty utworzyłyby na terenie Litwy północne skrzydło dla Polskiego Frontu Przeciwniemieckiego i mogłoby być, wspólnie z siłami polskimi, użyte do działań zaczepnych, mających na celu likwidację niemieckich sił w Prusach Wschodnich. Pułkownik Deglavs orientował się bardzo dobrze w siłach niemieckich w Prusach Wschodnich i był zdania, że uderzenie wojsk polskich wzdłuż wschodniego brzegu Wisły, wespół z uderzeniem sił państw bałtyckich wprost od wschodu, a więc łącznymi siłami 20-25 dywizji piechoty, byłoby wystarczające do tego celu. Samsonow, Rennenkamp w roku 1914. Warunkiem powodzenia tej operacji byłoby według... Deglawsa solidne, bezwzględne utrzymywanie reszty frontu przez siły polskie na ogólnej linii Wisła-Bydgoszcz-Kalisz-Wieluń-Śląsk. W ocenie sił polskich przeceniał on stanowczo nasze możliwości i zdolności mobilizacyjne, sądząc, że Polska będzie zdolna do wystawienia po całkowitej mobilizacji 60 wielkich jednostek, dywizji piechoty i brygad kawalerii. Polskie siły zbrojne w roku 1938 liczyły na stopie pokojowej 30 dywizji piechoty i 11 brygad kawalerii. Pułkownik Deglavs zaznaczył, że są duże trudności w zespoleniu politycznym i w utworzeniu z państw bałtyckich jednolitego bloku działania politycznego, a przede wszystkim militarnego. Dotychczasowe wyniki konferencji bałtyckich oceniał jako zupełnie niedostateczne. Konferencje te odbywające się periodycznie i kolejno w Kownie, Rydze i Tallinie nie dały żadnych pozytywnych rezultatów. Panuje stały stan niezdecydowania i poszukiwania dla każdego członka Entanty bałtyckiej własnych dróg działania. Pułkownik Deglavs uważał istniejący stan rzeczy za bardzo niebezpieczny w przyszłości, ponieważ na gruncie dyplomatycznym nie udało się dotychczas doprowadzić do pełnego porozumienia między trzema państwami bałtyckimi, proponował, aby wypróbować drogi porozumienia wojskowego przy pomocy sztabów generalnych tych państw i sugerował, że inicjatywę powinna wziąć w swoje ręce Polska. Omawiając polityczne możliwości podobnego porozumienia, wyraził pogląd, że Rosja nie byłaby mu wroga, czy też niechętna, jako zwróconemu wyraźnie przeciwko Niemcom. Jednocześnie raczej niechętnie rozważał możliwość rozszerzenia przyszłego antyniemieckiego sojuszu państw bałtyckich i Polski również na Rosję, obok mocarstw zachodnich, Francji i Wielkiej Brytanii. Pułkownik Deglavs. Napomykał o wspólnym froncie w razie agresji rosyjskiej na linii granicy wschodniej Estonii, Łotwy, Polski, Rumunii. Było dla mnie jasne, że plan ministra Beka III Europy, z którym byłem zaznajomiony przez pułkownika Pełczyńskiego, dotarł już do łotewskiego sztabu generalnego i że dzisiejsze wystąpienie mojego rozmówcy jest jednym z jego następstw. Przy końcu naszej rozmowy pułkownik Deglavs powiedział mi, że według jego zdania powinienem wpłynąć na polski sztab główny w Warszawie, aby już teraz, nie zwlekając ani chwili, rozpoczęto rozmowy o współpracy wojskowej na wypadek wojny z Niemcami ze sztabami generalnymi państw bałtyckich, nie wyłączając Litwy. Zapytałem go, czy sądzi, że litewski sztab generalny dojrzał już do tego rodzaju rozmów z Polską i czy nie byłoby to przedwczesne z uwagi na wydarzenia z marca tego roku, nasze ultimatum do Litwy. Pułkownik Deglavs Odpowiedział mi dosłownie, doprawdy czas nagli, aby wspólne dla nas zagadnienia obrony państw bałtyckich zostały poruszone w sposób najpoważniejszy. Co do Litwy, to wiem z całą pewnością, że są w wojsku litewskim rozsądni i poważni ludzie, którzy już obecnie pragnęliby przystąpić do rozmów wojskowych z nami, z Łotwą, Estonią i Polską. Dał mi przy tym do zrozumienia, że można liczyć na poparcie generałów Rasztikisa i Czerniusa w zapoczątkowaniu tego rodzaju rozmów. Dziękując za podzielenie się ze mną tymi cennymi i słusznymi poglądami, oświadczyłem, że uczynię wszystko, co będzie w mojej mocy, aby nadać sprawie oczekiwany bieg. Propozycje pułkownika Deglawsa, a w istocie łotewskiego sztabu generalnego, a może i reszty państw bałtyckich, szły najwyraźniej po linii zamierzeń naszego sztabu głównego, tak jak to wyłożył mi pułkownik Pełczyński, gdy wyjeżdżałem do Kowna. Zdawałem sobie dokładnie sprawę, że od początkowych rozmów sztabowych do sojuszu politycznego i wojskowego państw bałtyckich z Polską jest bardzo daleko. Przesyłając do sztabu głównego w Warszawie mój raport o tej rozmowie i nagląc o przyspieszenie decyzji w tej kwestii, opatrzyłem go komentarzem, w którym podałem, że na podstawie moich obserwacji w Nadbałtyce, nie uda nam się nakłonić rządów państw bałtyckich, a Litwy w szczególności, do przystąpienia do sojuszu przeciwko Niemcom, bez uzyskania przedtem błogosławieństwa Francji i Anglii i, być może, Rosji. Pułkownik Deglavs podobał mi się bardzo w tej rozmowie. Jest bardzo ostrożny, a nawet nieco nieufny, ale postępuje konsekwentnie i rozumnie ocenia rolę Polski i jej znaczenie dla państw bałtyckich. Przed zasadniczą rozmową zdążyłem poruszyć temat zmian w rządzie litewskim. Pułkownik Deglavs z całą gotowością dyskutował ze mną tę sprawę. Twierdził, że zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej nic się nie zmieniło i nie zmieni, i że w szczególności na odcinku wojska litewskiego generał Rasztikis utrzyma w ręku decydujący wpływ na sprawy. Generała Musteikisa nazwał pułkownik Deglavs koniunkturalnym ministrem wojny. Został on mianowany dlatego, że nikogo nie ma pod ręką, kto by się nadawał na to stanowisko. Rosyjski Plan Koalicji Antyniemieckiej w roku 1938, 15 grudnia. Nie wspomniałem o moich poprzednich stosunkach z rosyjskim atasze wojskowym Majorem Korotkich. Po nawiązaniu znajomości w czasie tegorocznych manewrów litewskich i po wymianie wizyt zawarliśmy sobą dość bliskie stosunki, widując się dość często i odwiedzając się wzajemnie. Major Korotkich jest w kownie z żoną i córeczką. Mieszkają niedaleko od nas, w przyjemnym, niewielkim mieszkaniu i przyjmowali nas u siebie z prawdziwie rosyjską gościnnością. Major Korotkich. Według jego słów... Pochodzi z okolic Kijowa, gdzie ukończył Wojskową Szkołę Artylerii, później Akademię Wojenną w Moskwie, a ostatnio, przed wyznaczeniem go na atasze wojskowego na Litwie, był jakiś czas w Turcji na stażu. Rozmowy nasze stawały się w miarę pogłębiania znajomości coraz bardziej bezpośrednie, może nawet szczere i obracały się wyłącznie i nieustannie wokoło zagadnienia niemieckiego w Europie i poszukiwania sposobów, jak zaradzić grożącemu niebezpieczeństwu, powstrzymać agresję niemiecką i zapobiec wojnie europejskiej, a może i światowej. Wczoraj major Korotkich telefonował do mnie, że chciałby się ze mną zobaczyć i prosił, czybym nie zaszedł do niego pobiesiedować, porozmawiać. Zgodziłem się chętnie, bo rozmowy z nim były zawsze bardzo interesujące. Okazało się, że nie była to nasza kolejna rozmowa fachowa. Nastąpiła tym razem z jego strony wyjątkowo poważna deklaracja w zasadniczych zagadnieniach dotyczących Polski i Rosji. Bez wątpienia stało się to na zlecenie rosyjskiego sztabu generalnego. Na wstępie major Korotkich rozwinął bardzo szczegółowo obraz położenia w Europie. Była to niezmiernie wnikliwa ocena sytuacji i w skrócie polegała na stwierdzeniu, że Niemcy i Włochy przygotowują wojnę europejską, która według wszelkiego prawdopodobieństwa przeobrazi się w wojnę światową, ponieważ za Niemcami i Włochami pójdzie Japonia, trzeci partner osi na Dalekim Wschodzie, co automatycznie, wcześniej czy później, musi spowodować udział w wojnie Stanów Zjednoczonych. Major Korotkich stwierdził, że zamiarem Niemiec jest uderzenie w pierwszym rzędzie na Francję i na Polskę, a w dalszym biegu wypadków i na Rosję w celu opanowania Ukrainy. Sądził przy tym, że Niemcy prawdopodobnie uderzą najpierw na Francję, a później dopiero na Polskę, nie chcąc ryzykować działań wojennych w pobliżu Rosji. Na uwagę, że Sztab Polski przewiduje odwrotny porządek działań wojennych niemieckich, a mianowicie liczy się z uderzeniem głównych sił niemieckich w pierwszej kolejności na Polskę, odpowiedział... Tym lepiej, że sztab Polski tak właśnie przewiduje. Będzie panu pułkownikowi łatwiej zgodzić się z dalszymi moimi wywodami. W dalszym ciągu rozmowy major Korotkich udowadniał, że jeszcze czas na poczynienie kroków, które mogłyby zapobiec wybuchowi wojny, to znaczy, które wytworzyłyby takie warunki polityczne, że Niemcy musiałyby uznać każdą dalszą agresję za zbyt wielkie ryzyko. Jego zdaniem, najbardziej skutecznym środkiem prowadzącym do tego celu jest niezwłoczne zorganizowanie koalicji antyfaszystowskiej zwróconej w równym stopniu przeciwko Niemcom, Włochom i Japonii. Do koalicji powinny by wejść na zachodzie Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki, a na wschodzie Rosja, Polska i Czechosłowacja. Polska, mówił ze szczególnym naciskiem, major Korotkich, ma do wykonania w tym ogólnym planie wielkie i zaszczytne zadanie skupienia wokół siebie innych mniejszych narodów środkowo-wschodniej Europy położonych między Bałtykiem a Morzem Czarnym oraz oparcia całego tego zespołu o sojusz z Rosją. Mówiąc o sojuszu Polski z Rosją na wypadek wojny z Niemcami, Dodał z naciskiem, że warunki sine qua non porozumienia wojskowego i sojuszu polityczno-wojskowego między Rosją a Polską są następujące. Pierwsze. Zgoda ze strony Polski na prawo natychmiastowego wkroczenia wojsk rosyjskich na terytoria państw bałtyckich w wypadku pierwszych oznak agresji niemieckiej, konkretnie gdyby nastąpiło zagrożenie Polski lub Litwy, względnie gdyby Niemcy rozpoczęły działania zaczepne przeciwko Francji. Drugie: Upoważnienie ze strony Polski dla Rosji do korzystania z baz i linii komunikacyjnych na obszarach Wilna i Lwowa. Trzecie: Zgoda ze strony rządu polskiego na przemarsz wojsk rosyjskich przez obszary Wilna w celu umożliwienia rosyjskiego działania na Prusy Wschodnie oraz przez Małopolskę Wschodnią na pomoc Czechosłowacji. Rozwijając powyższe punkty, major Korotkich oświadczył, że państwa bałtyckie w obecnym układzie politycznym Europy prowadzą, być może z konieczności, chwiejną politykę wielostronnego balansowania. Polityka ta nie jest jasna i nie wiadomo, czy pod naciskiem Niemiec państwa bałtyckie nie skapitulują i nie staną się obszarem, skąd Niemcy mogłyby uderzać na północne skrzydło rosyjskie. Polska zaznaczył... Nie byłaby w stanie swoimi siłami zbrojnymi przeszkodzić samodzielnie podobnemu biegowi wypadków i stąd niezbędna jest pomoc Rosji. Tylko tym spowodowane jest żądanie Rosji prawa wkraczania przy oznakach agresji niemieckiej w Europie na terytorium państw bałtyckich. W samej Rosji bez powzięcia nadzwyczajnych kroków trudno byłoby przekonać państwa bałtyckie o potrzebie takiego rozwiązania. Proponował więc mnie, a przeze mnie oczywiście sztabowi i rządowi polskiemu, aby sprawa gwarancji niezależności politycznej państw bałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy, na wypadek wkroczenia tam wojsk rosyjskich, była załatwiona wspólnie i solidarnie przez Rosję i Polskę. Na zakończenie swego wywodu major Korotkich raz jeszcze szczególnie mocno podkreślił, że cały świat, znajduje się w krytycznym momencie i że jest to ostatnia chwila, aby przez możliwie jak najszybsze porozumienie zorganizować potężną, jednolitą koalicję przeciwfaszystowską. Byłem zupełnie zaskoczony tym nieoczekiwanym oświadczeniem, bo nie wiedziałem, jak mam sobie wytłumaczyć fakt, że właśnie mnie wybrał sobie sztab sowiecki dla przekazania tej niezmiernie ważnej wiadomości sztabowi polskiemu, a nie polskiego atasza wojskowego w Moskwie, pułkownika dyplomowanego Brzeszczyńskiego. A może to był skutek moich rozmów z majorem Korotkich w czasie manewrów litewskich? Nie miałem żadnych instrukcji, ani uprawnień do prowadzenia tego rodzaju rozmów, ani też żadnych pełnomocnictw do wypowiadania poglądów moich mocodawców, marszałka Śmigłego Ryza, względnik generała Stachiewicza, zwłaszcza wobec przedstawiciela sztabu rosyjskiego. Powiedziałem o tym majorowi Korotki, zaznaczając, że to, co mu mówię, stanowi wyłącznie moje własne zdanie i że treść dokładną jego wywodów niezłocznie przekażę do sztabu polskiego w Warszawie, gdzie też tam wkrótce mam się udać. Oświadczyłem więc, że osobiście, w całej pełni zgadzam się z jego oceną położenia w Europie i w całym świecie, że podzielam jego poglądy na sytuację i na groźby agresji niemieckiej w Europie. W szczególności powiedziałem mu, że w tej sytuacji uważam porozumienie, a nawet sojusz polski z Rosją za konieczność na wypadek napaści niemieckiej na Polskę. Jednak musi być zawarty jednocześnie sojusz Rosji i Polski z zachodnimi mocarstwami, Francją i Anglią i, o ile to będzie możliwe, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Po ostatnich wydarzeniach w Czechosłowacji, mówiłem dalej, wydaje mi się, że Niemcy są w przededniu akcji zaczepnej prawdopodobnie przeciwko Polsce. Sojusz albo porozumienie wojskowe Polski z Rosją wyobrażam sobie osobiście w ten sposób, że Polska powinna otrzymać od Rosji natychmiastową pomoc w siłach lotniczych, w jednostkach pancernych czołgów i w dostawach zaopatrzenia wojennego, a na wypadek wojny z Niemcami przede wszystkim w zapewnieniu Polsce głębokich, zorganizowanych tyłów. Polskie lądowe siły zbrojne, aczkolwiek znacznie niższe liczebnie niż niemieckie, powinny wystarczyć, aby z pomocą rosyjskiego lotnictwa i broni pancernej oraz zachodnich aliantów, Francji i Anglii, skutecznie oprzeć je niemieckiemu natarciu i zatrzymać je. W tym miejscu major Korotkich przerwał mi, zadając pytanie. Czy to prawda, że polskie dywizje piechoty są uznane za pierwszorzędne? Odpowiedziałem mu twierdząco. Uważałem, że to pytanie było wymierzone w moją wiarę, że możemy obronić się przed Niemcami tylko przy pomocy polskich własnych sił. Mówiąc dalej, podkreśliłem bardzo mocno, że na naszej polskiej ziemi pragniemy bić się samodzielnie, suwerenni i pod swoim własnym dowództwem. Co do wkroczenia wojsk rosyjskich na ziemi polskie zaznaczyłem, że długowieczne doświadczenie nauczyło Polaków nie ufać nikomu, a zwłaszcza Rosjanom, gdyż wiemy zbyt dobrze, że raz przez wojska rosyjskie zajęte ziemie, Wilno i Lwów, nigdy dobrowolnie nie będą nam zwrócone. Nie znaczy to jednak, mówiłem dalej, że odrzucam udział wojsk rosyjskich na obu skrzydłach polskich na północy, w Prusach Wschodnich, łącznie z ewentualnym udziałem państw bałtyckich i na południu na kierunku Wiedeń-Czechosłowacja. W wypadku obecności wojsk sowieckich na polskich skrzydłach zagadnienie wspólnego naczelnego dowództwa koordynującego operację byłoby rzeczą do omówienia i ustalenia między Polską i Rosją. W końcu prosiłem majora Korotkich aby moje zdanie w tej materii zechciał traktować nie jako odpowiedź oficjalną, lecz jako najzupełniej prywatny mój osobisty pogląd. Zawiadomiłem go jednocześnie, że natychmiast przekażę naszą rozmowę szefowi Polskiego Sztabu Głównego i że mam nadzieję, iż wobec jej wyjątkowej doniosłości otrzymam rychłą odpowiedź. Major Korotkich po wysłuchaniu mojej odpowiedzi bez żadnych komentarzy wrócił raz jeszcze do problemu państw bałtyckich, na który... Brak było odpowiedzi w moich słowach. Po prostu nie chciałem mówić na tematy do mnie nienależące, nawet prywatnie. Ponownie, tym razem silniej niż poprzednio zaznaczył mój rozmówca, że Rosja sowiecka nie jest pewna stanowiska państw bałtyckich w wypadku konfliktu europejskiego spowodowanego przez Niemcy i Włochy. Dotychczasowa polityka wszystkich Bałtów według majora Korotkich... Jest bardzo niejasna w stosunku do Niemiec. Szczególnie Estonia wydaje się być w jakichś niewyraźnych konszachtach z Niemcami. Częste wizyty szefa niemieckiego wywiadu, admirała Kanarisa, są bardzo podejrzane. Sztab sowiecki jest zdania, że Niemcy w razie uderzenia na wschód, na Polskę, byłyby w możliwości opanowania całej Nadbałtyki i Finlandii bez żadnego oporu ze strony tych państw, a Polska nie byłaby w stanie temu przeszkodzić. To pociągnęłoby za sobą poważne zagrożenia północnego skrzydła całego frontu sowieckiego, a nawet ewentualną utratę Leningradu i całkowite odcięcie Rosji od Morza Bałtyckiego. Z tych powodów sprawa zabezpieczenia całego obszaru nadbałtyckiego przed ewentualnością agresji niemieckiej stanowi podstawowe zagadnienie rządu sowieckiego i Sztabu Generalnego Związku Sowieckiego, które powinno być jak najpilniej załatwione. Major Korotkich ponownie i z dużym naciskiem stwierdził, że przede wszystkim należy załatwić sprawę wejścia wojsk rosyjskich w razie pierwszych oznak agresji niemieckiej do państw bałtyckich, do Estonii, Łotwy i Litwy. W odpowiedzi przyznałem mu w zasadzie słuszność co do zagadnienia północnego skrzydła sowieckiego w razie agresji niemieckiej. Nadmieniając, że gdyby miało dojść do rozwiązania tej sprawy w proponowany przez niego sposób, to należy pamiętać o tym, aby wszystkie państwa bałtyckie i Finlandia otrzymały solidarnie od wszystkich członków przyszłej koalicji antyniemieckiej, a przede wszystkim Rosji sowieckiej pełną gwarancję zachowania integralnej politycznej niezależności. Major Korotkich... Przyznał mi w tej materii pełną rację, bez żadnej dyskusji. Na tym zakończyliśmy rozmowę. Po powrocie do domu, potrwającej ponad cztery godziny rozmowie, pracowałem długo nad moim raportem do szefa sztabu głównego generała Stachiewicza, ażeby możliwie jasno i wiernie oddać jej myśli przewodnie i należycie uwypuklić plan koalicji przeciw niemieckiej według inicjatywy sowieckiego sztabu generalnego. Rozważając i analizując wszystko, uznałem zakomunikowaną mi przez majora Korotkich propozycję za wydarzenie wielkiego dla nas znaczenia, zwłaszcza łącząc ją z poprzednią moją rozmową z pułkownikiem Deglavsem o możliwości ustanowienia prawdziwej entanty bałtyckiej przeciwko Niemcom, realnie popartej przez Rosję sowiecką. Wydawało mi się, że jest obecnie rzeczą zupełnie możliwą zorganizowanie sojuszu państw bałtyckich z Rzeczpospolitą Polską w oparciu o nasz sojusz z Rosją sowiecką. Sprawą, która może sprawić dużo kłopotów, jest żądanie sztabu sowieckiego wejścia wojsk sowieckich do państw bałtyckich, jak również prawa wkroczenia ich do rejonów Wilno i Lwów w wypadku jakiegokolwiek agresji niemieckiej w Europie. Sowiecki sztab generalny, według słów majora Korotkich, zdaje się nie bardzo wierzyć w to, abyśmy sami dali sobie radę z Niemcami.